Cześć, to jest już 59. Próba nagrania tego podcastu, ale już ostatnia, i mam gdzieś jak to brzmi. Po prostu brzmi jak brzmi, tak będzie. No to witajcie w pierwszym, a właściwie w zerowym odcinku podcastu Święty Spokój. Na początek zapraszam na chwilę muzyki, bo już naprawdę jestem zmęczony. Te, ta 30 sekunda, która dochodzi, kosztowała mnie dwa dni dwa dni prob dwa dni A. To teraz się stanie, bo poprzednio, jak to w tym miejscu, jak byłem, to nagrywało się tylko 5, 6, może 10 sekund, i się zatrzymywało, ale na razie, na razie jest dobrze, tak. No to witajcie w czwartej minucie podcastu i to jest sukces! Tak, no dobrze. Przed chwilą mieliśmy utwór zespołu, a już mi gdzieś to okienko. Byłem taki przygotowany. Zespół, albo inaczej może właściwie artysta, bo ja nie wiem, czy to zespół, czy indywidualny artysta, nazywa się Battlemarek, Battlemarek, a ten utwór to miał tytuł Bonus Track Bogna, ponieważ ja ten utwór ściągnąłem z Jamendo razem z całym, z Jamendo właściwie chyba powinienem powiedzieć, razem z całym takim albumem pod tytułem Trójmiasto no i tylko ten jeden utwór nadawał się do tego żeby go puścić w środku podcastu, chociaż fajny mnie się podobał niezły, no ale tylko ten jeden się nadawał, ponieważ ten trwał 3 minuty, inne trwają powyżej 9 minut, no to tak ale puszczę go na koniec, bo co bo w końcu wolno mi, bo to jest podcast bo to jest audycja autorska bo mogę tu robić co chcę i zresztą na koniec to możecie najwyżej go nie wysłuchać. No właśnie, to powiem teraz o tym, jak będzie wyglądał ten podcast. Skoro zacząłem od muzyki, to powiem skąd będzie muzyka. Muzyka będzie z Jamendo. No, dlaczego z Jamendo? Bo tam jest fajny interfejs, podoba mi się, w jaki sposób ściąga się utwory. Po prostu podoba mi się ten serwis muzyka będzie puszczana taka, no na różną muzykę traficie. No bardzo mi przykro, ale ja nie będę wysłuchiwał utworów przed, przed puszczeniem ich, dlatego sam mogę się czasami zdziwić, co tutaj usłyszę. Jedyne co, jedyne kryterium, które doboru będzie to, żeby to nie było na przykład właśnie 10 minut w środku podcastu muzyki. No i tak, to, to tyle o muzyce. W ogóle ja nazywam się Bartek, szósta minuta, jakbyście właśnie w tym momencie popełniłem taki błąd, że powinienem się chyba przedstawić na początku, ale na pewno albo nie na pewno, bo właściwie, właściwie to jest takie trudne, kurczę, powiem Wam, miałem wszystko poukładane, no prawie wszystko, no, oczywiście nie wszystko rozpisane na kartce, ale sobie pomyślałem, dobra, no faktycznie, czasami słyszałem swój głos gdzieś nagrany, a to w filmie, no nie brzmi to fajnie, jak się słyszy swój głos. W ogóle jak y, słucham swojego głosu bezpośrednio, tak, wypowiadam no, no to świetny, no po prostu jestem naprawdę, mam fajny głos, ale jak go słucham z głośnika jakiegoś, no to już nie. Ale to mi nawet tak nie przeszkadzało. Natomiast to, że nagle wziąłem mikrofon, że poczułem jakby wagę słów, że to co powiem to zostało już nagrane i że to zostanie wyemitowane no to to już mnie trochę speszyło. No, ale cóż. Myślę, że z czasem mi przejdzie, spowszednieje, znudzi się i po prostu rzucę to wszystko, ale na razie cieszcie się tym podcastem. Mam nadzieję, że, że wam sprawię trochę przyjemności, że może trochę wzbudzę kontrowersji, że może no po prostu wzbudzę jakieś emocje. Audycję będę prowadził ja, ale nie sam. Z myślą stworzenia tego podcastu to się bije już może mniej więcej od roku. A katalizatorem, takim czynnikiem, który w końcu przeważył szale, że ten odcinek pojawił się w sieci, że ten odcinek powstał, były moje dzieci. Któregoś tam weekendu, bawiły się nagrywając sobie coś na komórkę, puszczając to sobie i śmiejąc się z tego, no to zapytałem, a może dziewczyny zrobimy podcast? A, bo dzieci to dziewczyny, moje dzieci to dziewczyny. No, dzieci oczywiście zareagowały z ogromnym entuzjazmem, jak to dzieci. Nie wiadomo tylko, czy to nie będzie słomiany zapał. Zresztą nie wiem tego również o sobie. No i tym sposobem w ciągu dwóch no może trzech dni, pozakładałem zakładałem wszystkie, wszystkie konta, wszystkie jakieś tam różne takie rzeczy potrzebne do tego, żeby podcast nagrywać, podcast składować, podcast prezentować. No i jest. Także będę prowadził ja, będę prowadził czasami ja sam, będę, będziemy prowadzić to we trójkę, czyli z dziećmi, no bo może żonę namówię chociaż raczej. Chyba nie. To tak. To by było tyle, jeśli chodzi o redaktorów. Oczywiście wszyscy redaktorzy prawdopodobnie, bo być może znowu popełnimy ten błąd, ale założenie jest takie, że tym razem przedstawimy się na początku następnego pierwszego odcinka, a pierwszy odcinek będzie już na pewno z dziećmi i mam nadzieję, że pojawi się szybko. No i coś jeszcze miałem powiedzieć, tylko jak zwykle w takich sytuacjach, właściwie jak zwykle, dla mnie to jest niezwykłe, bo to jest pierwszy odcinek, gdzieś mi to uciekło, chyba zapomniałem, co chciałem powiedzieć, to może, aha, już wiem, nie będę raczej dużo skupiał się na montażu tego podcastu, no nie chcę tego nie chcę, nie mam na to czasu jestem zabiegany, zalatany mam rodzinę, dzieci, psy i tak dalej i po prostu nie chcę się na tym skupiać chcę wam coś powiedzieć albo nawet jeśli nie wam to chcę czasami powiedzieć sam coś po prostu do siebie i tyle, nie mam ochoty skupiać się na montażu co nie znaczy, że w ogóle się od niego odżegnuję Coś tam pewnie czasami włątuje O właśnie na żywo, także na chwilkę przepraszam. Tak, reguły audycji na żywo. To był telefon, telefon od dzieciarni, która wraca i która już za chwilę będzie w domu, także teraz streszczając się szybciutko, także nie będzie montażu, chociaż musiałem tutaj na przykład w tej audycji, która już jest prawie stuprocentową setką, ale uciec się trochę do montażu, ponieważ na razie nie mogę sobie poradzić z ustawieniem nagrywania w ten sposób, że ja tu sobie mówię, a w tle już puszczam muzykę. Oczywiście w montażu wiem jak to zrobić, ale nie wiem jak to zrobić w żywej audycji. Także montażu będzie mało, ale będzie. No i jeszcze chciałem może na koniec powiedzieć parę rzeczy o tematach. Tematy będą... Tematy będą różne, ponieważ e, chociażby ze względu na to, że będzie trzech redaktorów w różnym wieku, w różnym wieku, zaraz niech policzę, jaką mamy średnią. Tutaj, jakieś 17 lat mamy średnią, więc to będzie audycja młodzieżowa w związku, w związku z tym. E, tak, e, Tematy będą interesujące na pewno też dla dzieci, ponieważ dzieci będą robiły audycję, a ja sam nie będę uciekał od żadnych tematów, które mnie na bieżąco zainteresują. Także nie powiem, że nie będzie polityki, bo jak mnie coś wkurza albo zachwyci, to powiem również o polityce. No i może to na, na tyle na dzisiaj. Może jeszcze na koniec powiem, że musiałem nagrać ten odcinek, zerowy odcinek, ponieważ następny odcinek właśnie będzie prawdopodobnie nagrywany już z w szerszym gronie, czyli będą moje dzieci, a yy, musi być tak, w końcu nie może być tak, że wszyscy się uczymy, no, ja będę najbardziej doświadczonym podcasterem w tym gronie i redaktorem naczelnym, także no i do usłyszenia wkrótce. A, jeszcze jedną rzecz powiem, yy, zależy mi na poprawnej polszczyźnie, chciałbym mówić poprawnie, nie jest mi to obojętne, mam to właściwie nie robi mi to różnicy, że ktoś tam e, nie potrafi stosować końcówek on, om i że mówi niepoprawnie ale ja chcę to robić, więc jeśli usłyszycie, że ja coś mówię źle to bardzo proszę o uwagi bo ja bym chciał mówić poprawnie e, będę się starał będę się o to starał, będę się starał mówić dobrze akcenty, będę się starał mówić poprawnie i będę się starał nie nadużywać powiedzonych typu mm, takich natrętnych. Zapomniałem, jak to się nazywa. Takie są, że tak powiem na przykład jest takim powiedzonkiem. To do, do usłyszenia wkrótce. Cześć. A na koniec, na koniec jeszcze jeden. Jeszcze jeden kawałek Utwór z zespołu artysty Battlemark z płyty Trójmiasto pod tytułem Trójmiasto. Cześć!